Jest sobota, 10 czerwca 2017 roku. Słuchacie właśnie 137 nawiedzonego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam się z Wami w pojedynkę i zgodnie z tytułem tego odcinka chciałbym kontynuować mój cykl nagrań poświęconych grozie krótkometrażowej. Filmowej oczywiście. Zaczęliśmy już nie pamiętam kiedy, ale od omówienia produkcji spod znaku Dayworld, następnie, nie, najpierw było Fudio. Drugi odcinek to był Dayworld Fear Factory. I dzisiaj znowu zajmiemy się produkcjami, które zostały stworzone przez jakąś tam w miarę spójną grupę osób, które to osoby kryją się pod nazwą Bloody Cuts. Tak, Bloody Cuts to też taki... Nie wiem, konglomerat twórców, który powstał jakoś w 2011 roku w Anglii, w Norfolk, założony został przez Bena Franklina, Antoniego Meltona i Johniego Franklina. I nasza trójka panów postanowiła zrealizować swoje marzenia o kręceniu filmów grozy filmów krótkometrażowych. Weszli oczywiście z tym wszystkim na YouTube i dzisiaj chciałbym omówić dla was 13 produkcji wypuszczonych przez Blady Cats. Przy czym warto też zaznaczyć, że oni po pierwsze współpracują także z Millennium FX i z Take-Two Films, a także z kilkoma innymi nie wiem, jak to ująć studiami, grupami twórców, specjalistami od efektów, etc., etc. I też to nie jest tak, że ta trójka, na przykład, kręci te wszystkie filmy, oni też jakieś konkursy organizują i tak dalej. Nie chciałam się wypisywać dokładnie, kto za co odpowiada, bo to wszystko każdy może sobie na ludzie sprawdzić, a to chyba nie jest też szczególnie interesujące. I teraz od razu przejdę do omówienia 13 różnych filmików. Zaczynamy pierwszym wideo na kanale pierwszym filmem wypuszczonym przez Bloody Hats, czyli Lock Up. Pojawił się on 27 czerwca 2011 roku, a więc no prawie 6 lat temu, bez tam kilku tygodni i przedstawia nam historię mężczyzny, który opuszcza biuro gdzieś tam późnym wieczorem jako ostatni pracownik firmy. Po drodze sprawdza, czy wszystkie pomieszczenia są pozamykane i gdy już ma opuszczać budynek, słyszy niepokojące dźwięki i uświadamia sobie, że zostawił coś w biurze. Wiadomo, czym to się może skończyć, nie wiemy tylko, co dokona ewentualnej rzezi. Do bólu przewidywalny filmik i szczerze mówiąc beznadziejnie zmontowany. Bardzo, bardzo, bardzo słaba rzecz. Kolejne wideo to Stitches. Stitches, ten tytuł może wam się kojarzyć z pewnym filmem pełnometrażowym, który też powstał jakoś na przełomie 2011 i 2012, czyli no Stitches, po polsku strzeż się klauna. Była to produkcja Conora MacMahon'a i Davida O'Briena. I w tym filmie pełnometrażowym klaun zginął w trakcie imprezy dla dzieci, bodajże i po latach zmarłych stałby się zemścić. Taka irlandzka komedyjka. Trailery nie wyglądały jakoś szczególnie zachęcające, a tego w końcu nie obejrzałem. Tutaj też mamy do czynienia z klaunem, ale w trochę innym settingu, settingu w trochę innych okolicznościach. Widzimy wielki dom, a w nim atrakcyjną młodą dziewczynę w roli opiekunki Niani. Dziecko, młody chłopak śpi na piętrze, ona zaś łazi po domu, walczy ze śnieżącym telewizorem, słyszy jakieś tam odgłosy i na tym telewizorze nagle pojawia się informacja, że z pobliskiego szpitala psychiatrycznego, Dunwich House, bardzo subtelne, uciekł pacjent. I no też wiecie, co się może wydarzyć, nie? Twórcy dość mocno przedobrzyli, Film jest totalnie niesubtelny, na ekranie widzimy właśnie tak walące po oczach napisy, że tak pacjent uciekł szpital, och, ach. Potem jeszcze mamy scenkę z Nocy Żywych Trupów, wiecie to najbardziej znany cytat. Po domu biega dziecko z balonikiem, a nasza bohaterka jest ślepa i tak tępa jak nóż, którym kroiliście chwilę temu cegłę przez pół godziny. No naprawdę słabo to wyglądało. Więc Stitches też raczej spisuje na straty. Trzeci film, słyszycie trochę to zmęczenie, ale spoko, tak nie będzie przez cały czas. Na szczęście już tak uprzedzam, gdyby ktoś chciał już teraz wyłączyć. Trzeci film to Prey. Facet budzi się rano w łóżku, ma przebłyski pewnych wspomnień, wizji, do końca nie wiemy. I w tych właśnie przebłyskach otumania najpierw pewną kobietę pigułką gwałtu, następnie zaciągają do domu, do swojego łóżka i wykorzystuje gwałci. Ech, następnie po tym przebudzeniu rano szuka jej w łazience, wizje zaczynają się zmieniać, zaczynają być bardziej karwawe i wtedy okazuje się, że Ech, w sumie to nieistotne. Ten tytuł no wiecie, co się może okazać. Nie Od strony formy jest lepiej, bo te dwa pierwsze epizody były beznadziejnie zmontowane. Efekty też są całkiem spoko. Mam tutaj przemianę jednej postaci, taką fizyczną i to wypada całkiem nieźle, ale treść leży i kwiczy. Ja o tym kiedyś wspominałem i to chyba też w tych epizodach o krótkim metrażu, że wkurza mnie wykorzystanie takich wątków jak, nie wiem, przemoc domowa, gwałt, pedofilia, jeżeli to nie jest uzasadnione, jeżeli to jest tylko taki element skandalizujący. Tutaj, no, po pierwsze, mamy nieuzasadnione wykorzystanie motywu gwałtu. Po drugie, idiotycznie zaprezentowany gwałt. I to nie o to chodzi, że... Nie wiem, jak to ująć, żeby to wyjaśnić. Chodzi o to, że... To, to wszystko nie trzyma się kupy, wygląda dziwnie i jest absurdalne, bo mamy sugestie sprzeczne ze sobą i tak dalej. Zresztą, no nieistotne, no jest to źle zaprezentowane. Mamy też okropnie zaprezentowaną samą ofiarę gwałtu, też w tym kontekście. Do tego nieumiejętnie połączone klisze z horrorów, w stylu, wiecie, jakieś dziwne ślady krwi na białym pomieszczeniu widzimy jakieś odciski, potwora z łóżka, mam jakieś przypadkowe spotkania bohaterów, do których nie powinno dojść, mamy kołdrę na łóżku, która jest ułożona tak, że teoretycznie coś może pod nią leżeć i tak dalej, i tak dalej, i po piąte jeszcze w tle mamy taki wątek komediowy chyba mówię chyba, bo on nie jest śmieszny ale jest głupi, mamy sąsiada głównego bohatera stojącego pod drzwiami jego mieszkania i facet ma słuchawki w uszach i w związku z tym nie słyszy, gdy w mieszkaniu bohatera dochodzi do małej rzezi. Jest to naprawdę bardzo, bardzo złe i aż mi się odechciało nagrywać ten odcinek, gdy to oglądałem, tak sobie pomyślałem, boże, trzy filmy i trzy razy zawód, a ten trzeci to już naprawdę no, złe to było ale stwierdziłem, że dobra, poświęcę się dla was. Najwyżej zmarnuję kilka godzin mojego życia i przestrzegę was przed tymi filmikami. Odpaliłem czwarty, czyli Mother Died. Mother Died zaczyna się śmiercią matki, nie ma niespodzianki. Po śmierci matki córka, która została sama, musi spełnić daną matce obietnicę, to jest odrąbać jej głowę. I następnie jeszcze obserwuję kilka innych wydarzeń. Hmm. Film w klimatach post a po, historia wizualnie jest ok, Widać duże postępy względem tych poprzednich odcinków. Przy czym tutaj to jest teatr jednego aktora, jednej aktorki tak naprawdę. Mamy bardzo długi, znaczy bardzo długi, no jak na krótki metraż, nie monolog, który do mnie nie do końca przemawia. Przyznaję, że spodziewałem się innego wytłumaczenia tego, co widzę na ekranie. Innego settingu też, więc film zaskakuje, tak? To by wypadało przyznać, ale to nie jest zaskoczenie z kategorii wow, o, ale niespodzianka, tylko takie, aha, czyli to jednak nie to. Finał jest niesatysfakcjonujący i w związku z tym, no też takie me. Jest lepiej niż było poprzednio, ale to nadal jest średniak, tak? Nic specjalnego. Do tego w filmie chciano pokazać wybuch budynku, niestety twórcy nie za bardzo podołali no nie rozumiem po co wpisywać w scenariusz coś, czego nie jest się w stanie ładnie zobrazować ale uwaga, po jakimś czasie chyba dwa lata później, czy nawet trzy powstała edycja specjalna Mother Died Special Edition i tutaj już mamy ładny wybuch na końcu poprawione kolory i ogólnie wszystko wygląda wizualnie trochę lepiej przy czym historia jest nadal ta sama, więc przy drugim oglądaniu jakoś nie zmieniłem zdania Ładniej to wszystko wygląda, ale nadal szału nie ma. Później trafiłem na tym y, kanale wśród tych produkcji Blady Cats na dwa podobne wideo. Zombie Dating, Tim is Hungry for Love i Dead Dating, Find Your Perfect Demonic Partner. No i cóż, no... <gryw> te wideo powstały jako taki żarcik po prostu przy okazji kręcenia innych rzeczy, jako taka zabawa, nie? I pokazują nam to pierwsze ucharakteryzowanego na zombie mężczyznę, to drugie mężczyznę wyglądającego jak demon i każdy z nich rzekomo nagrywa filmik dla portalu randkowego. No i najpierw słówko o tym pierwszym. Szału tutaj nie ma, bo facet gra zombie, a mówi normalnie. Charakteryzacja, no, Spoko, ale daje prusik za parodiowanie takich typowych reklam portalów wyjątkowych i za sam wstęp czyli cześć jestem team nie żyję od pięciu lat i tam chciałbym kogoś poznać, bo przyznam, że się zaśmiałem i uśmiechnąłem przy czym całość niestety wypada średnio a to drugie wideo z demonem to już jest jakaś patologia, bo mamy świetną charakteryzację tego demona więc punkt wyjścia genialny i niestety żarty są tak suche i tak złe i tak w ogóle niezwiązane z tą charakteryzacją, że to aż boli. Naprawdę wyłączyłem to wideo. To jest jedyny z tych wszystkich filmików do tej pory, który wyłączyłem po tekście o wielkich cyckach, bo stwierdziłem, że tam no już nic nie będzie. To już po prostu twórcy przeskoczyli rekina. Ja jednak troszkę szanuję mój czas. Zmarnowano totalnie potencjał, bo sama idea parodii portalu randkowego przy pomocy postaci z wydaje mi się spoko i niewiele trzeba nawet w to wkładać pracy, ale jednak cokolwiek, tak jakikolwiek zaangażowanie by się przydało, a tutaj to jest jakieś dno, więc odpuszczamy to sobie, zapominamy to. I e, mówię, wyłączyłem ten filmik już sobie pomyślałem nie, to nie ma sensu, no bo co, ja będę wam teraz przez 20-30 minut opowiadał, że beznadzieja, nadzieja, beznadzieja, beznadzieja, żeby nie używać bardziej e, adekwatnych terminów, ale mówię, no dobra, no już trudno, tak lecimy, może chociaż jeden fajny filmik się trafi i odpaliłem następne wideo, czyli Saka Blad, Saka No i no i co, jak myślicie? no i muszę przyznać że ten film to małe arcydzieło to jest naprawdę doskonała krótkometrażówka pod każdym możliwym względem absolutna topka wszystkich krótkich metraży które do tej pory tu omówiłem i w ogóle wszystkich które w życiu widziałem Saka Blad to jest dzieło Jake'a i czy też Kadihiego nie wiem co jak to odmienić i Bena Tilletta jest to opowieść, w sumie nieważne o czym, obczajcie to sobie, bo to jest króciutkie, a naprawdę perfekcyjnie wykonane. Mamy przecudne animacje, świetną charakteryzację postaci, dobrą reaktorską i co najważniejsze genialny scenariusz. Do tego dialogi i narracja z of zostały napisane i zaprezentowane wierszem i to wszystko jest jeszcze skąpane w takim gotyckim sosie. Naprawdę absolutnie polecam, nawet wrzucę tu na fanpage jakoś. Nie wiem, dziś, jutro, żeby więcej osób to zobaczyło, nawet ci, którzy nie posłuchają tego nagrania, bo Saka blad, to jest coś genialnego. Piękna, cudowna rzecz. I trochę nabrałem wiary w nasze Bloody Cats i odpaliłem sobie kolejne wideo, czyli Dead Man's Lake. Dead Man's Lake, hmm, trójka młodych ludzi jedzie w plener, ona i on, Parka, chcą się do siebie zbliżyć na łonie natury, przy czym niekoniecznie chodzi tak sensu stricte o seks, zaś kumpel, czy chyba młodszy brat, w sumie chłopaka, biega po lesie z petardami. No i do czego to prowadzi, nie powiem, bo mamy tutaj całkiem mocny twist. Ten filmik widać od początku, że miał być hołdem dla slasherów z lat 80 przy czym na szczęście nie jest hołdem w formie kopii czy parodii tego, co znamy z tych filmów. Mamy naprawdę mocny zwrot akcji i ciekawą grę z oczekiwaniami widza. Totalnie się nie spodziewałem tego, co dostałem, chociaż cóż, to wszystko jest sensownie złożone, tak, z konkretnych puzli, które już w połowie filmu pokazały mi, że aha, to nie może prowadzić do takiego typowego scenariusza i Fajne jest to, że to wideo próbuje powiedzieć coś więcej. Ma jakieś tam ambicje, by nie tylko przestraszyć, czy też zagrać na jakimś tam sentymencie do straszelków, ale też być jakimś komentarzem społecznym, To może za dużo powiedziane. Ale okej, okay, w takiej małej skali o to chyba tutaj chodzi. Przy czym mam wrażenie, że to właśnie... Bardziej obyczajowa, społeczna, krytyczna warstwa nie do końca wybrzmiała pomimo wszystko. Przy czym, tak jak polecam, warto się z tym zapoznać. Dead Man's Like też dostaje plusika. I to dużego, tak tu już jest like na lake. Kolejne wideo to Death Scenes. Death Scenes. Policjant przesłuchuje podejrzanego o dokonanie kilku morderstw, przywołując szczegóły poszczególnych zbrodni. I jest to wideo z cyklu WOW. Tak, znowu na szczęście rzecz całkiem dobra. W ogóle to jest niesamowite jak wielki przeskok tutaj możemy zaobserwować pomiędzy tymi pierwszymi filmami, a tym tutaj cyklem, tak, tą serią, kilku naprawdę niezłych wideo. W przeciwieństwie do Dead Man's Lake tutaj nie ma żadnych ambicji by powiedzieć coś więcej. Chodzi tylko o zabawę konwencją ale jest to naprawdę genialnie zrealizowane. Mamy ciekawy scenariusz z twistem, dość zaskakującym. Może i to tylko taka scenka rodzajowa, bo całe to wideo nie jest długie, nie, to nie jest zamknięta opowieść, tylko właśnie taka, taki epizodzik, ale naprawdę bardzo mi się podobała ta historyjka i jest świetnie zrealizowana. Naprawdę fajne efekty. Jak na taką produkcję, prawie że amatorską, to super, wow. I podobnie w sumie z kolejnym wideo, czyli Don't Move. Jest to opowieść o pewnej partii Luigi, która zmieniła się w partię Raz, dwa, trzy czarny demon. patrzy. Możecie się domyślić, co i jak. Świetna rzecz, nieidealna, ale naprawdę dobrze zrealizowana, trzymająca w napięciu. Jedynie ostatni twist, taki dodatkowy, wydaje mi się troszkę niepotrzebny. Znaczy mamy to jak gdyby podwójne zakończenie. Mieliśmy jeden finał, a po nim dostajemy jeszcze taki lekko komediowy bonus. Niby spoko, ale z drugiej strony ta główna część filmu była może też nie tak super poważna, ale jednak wpływała mocno na emocje widza. Myślę, że bez tego dodatku całość to ostateczne wrażenie byłoby jeszcze silniejsze tak? i lepiej by to wszystko zapadało w pamięć, ale tak czy się jak don't move też nie złożeć. Kolejny film to *Der*. Dwie minuty w nawiedzonym domu. Z perspektywy pierwszej osoby to jest najciekawsze tutaj, bo to wszystko bardzo mocno przypomina y, takie, nie wiem, demko technologiczne vr -owe obserwujemy właśnie taki spacer, przebieżkę właśnie przez nawiedzony dom, mamy naprawdę ładne efekty, czuć napięcie, dzieją się różne straszne rzeczy to prowadzi do jakiegoś tam zwrotu akcji, tak żeby zamknąć to jako jakąś opowieść ale ten zwrot akcji jest taki sobie, no ale to jest filmik, który trwa dwie minuty, więc no umówmy się nie ma co za wiele oczekiwać ale powiem wam, że chciałbym bardzo żeby kiedyś coś takiego powstało jako właśnie gra VR. Przy czym, gdyby to było na tej zasadzie tak dosłownie nawet przeniesione, jeden do jednego, to myślę, że ludzie by naprawdę mogli zawału dostać i że nikt by nie przeszedł nawet tych dwóch minut, ale nie naprawdę za sam setting ten świat przedstawiony tutaj propsuje bardzo mocno. Następnie znalazłem na kanale filmik Defly Presents, Mamy święta, więc coś dla Mando, trójosobową rodzinę, coś hałasuje na poddaszu, a pod choinką pojawia się dziwny prezent. Tak jakby zapakowany w skórę. Nie że ludzką, czy coś takiego, ale wiecie, no raczej nie pakuje się prezentów w skórę, jakby nie patrzeć. I cóż, ładne to wszystko. Mamy dobry design tego prezentu, czy pewnego monstrum, który się tutaj pojawia. Ale jako całość jest to troszkę takie me. Już nawet nie pamiętam, o co dokładnie chodziło. No, też taka scenka rodzajowa, ale w przeciwieństwie do death Sins, no tutaj nie ma tego efektu wow, nie ma sensownego zwrotu akcji. Więc, no nie wiem, no tego średniaczek, tak nie polecam szczególnie. I na koniec zobaczyłem jeszcze The Cabinet in the Woods. Czajcie, nie? The Cabinet in the woods. Brad i Steve spacerują przez las i nagle znajdują w nim szafkę. To jest hołd dla wszystkich chatek w lesie w horrorach, jakie widzieliśmy do tej pory, dla wszystkich filmów grozy, które oglądaliśmy na VHS-ach, a także dla klisz w horrorach. Mamy nacikane sporo stereotypowych zachowań i tym podobnych. Ja rozumiem ideę, ale powiem wam, że jakoś to do mnie nie przemówiło i Ludzie tam pisali, że haha, jakieś śmieszne i w ogóle. A ja no widzę te klisze, tak? Wiem, do czego twórcy biją, ale nie czuję jakoś tego poczucia humoru. No i to tyle o tych 13 wideo. Podsumowując, ten właśnie trzeci epizod serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie polecam Saka Blad. Troszkę mniej, ale tylko troszkę polecam Death Scenes znowu trzecie miejsce to Don't Move i czwarte Dead Man's Lake chociaż tak naprawdę po prostu Saka blat jest pierwsza a ta trójka to w sumie może być i drugie egzekw. cała reszta, no jak chcecie tych pierwszych na pewno bym nie oglądał odpuśćcie sobie, wszystko co było przed Saka z się i to nie krew naprawdę kolejne produkcje są lepsze i co to dużo mówić, no na tle Day World i Fudio no Saka bije prawie wszystko na głowę. Ja nie wiem, czy to nie będzie moja w ogóle ulubiona teraz krótkometrażówka <laughs> przez jakiś czas. Chociaż to też trudno o tym mówić, bo to pewnie w zależności od kryteriów, jakie bym przyjął, to może ten filmik, yy, który ostatnio omawiałem i o którym dyskutowałem z Piotkiem Barowcem w komentarzach by wygrał. Nie wiem, ale to na pewno jest ścisła topka. Oprócz tego w ogóle w tym momencie mam jakiś ogromny przeskok technologiczny, jakościowy pod każdym możliwym względem, przy czym pomimo wszystko to nie jest tak, że blady Kac skradło mi serce tak całkowicie. Wydaje mi się, że jednak całościowo pomimo tego, że naprawdę te późniejsze filmy dają radę i efekty specjalne mają niesamowite, to pewnie Millennium FX je zapewnia. I tutaj Dayworld i Fudio no, nie mają startu. Do nich to pomimo wszystko Dayworld i Fudio właśnie wydają się takie bliższe mojemu sercu w tej chwili. To są takie filmiki, po których widać nakład pracy, widać, że nie ma właśnie tych super technologii ani jakichś super rekwizytów, ale jednak jest w nich więcej serca i wyczucia konwencji, mam wrażenie. No ale tak czy siak kilka produkcji Bloody Cats i tak serdecznie polecam. I, i cóż, i kończę na dzisiaj. Życzę wam miłego seansu, przynajmniej tych kilku perełek. Mam nadzieję, że nie będziecie w nocy z sali kciuka. Pewnie część z was już wie dlaczego. Naprawdę, uważajcie. Lepiej tego nie robić. I że nie będziecie straszyć czy też przeklinać własnych dzieci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 Przeczytałem już wszystkie książki od cioci Bogusi, to teraz zadzwonię do wujka Pawła, żeby mi jakąś straszną rzecz opowiedział. Taką, co to ją w internecie wyczytał. Tak.